No, co się dzieje? Jana nie będzie. Dlaczego? Budał ciała. Chcę mieć tu informację? Trzymaj Tomka. Tomek? Trzymaj, co ci powie. Nie żeśmy przestraszył człowieku. Rozmawiaj, rozmawiaj, nie ma czasu. Rozmawiaj. Jest sygnał. Halo? ma? No co tam? No jaka mówi, słuchaj Mordu, Jana nie będzie. A czemu? No nie wiem, no tak się stało, no. Dostałem taką informację, że nie będzie. Gdzie ty jesteś w ogóle? W pociągu, do piekła jadę. Ja pierdolę. No tak jestem wkurwiony, Ale czemu? No bo wkurwia mnie, Pe pewne sytuacje mnie to po prostu denerwują i nie mogę ich znieść. Rozumiesz? Czy mam ci to kurwa wytłumaczyć? No powiedz.